Cieszymy się, że możemy znowu być wśród Was. I tematem, którym się dotychczas zajęliśmy to było zgromadzenie. Teraz już jesteśmy po raz czwarty wśród Was. Zu Anfang haben wir uns mit Matthäus 13 beschäftigt. Pierwszym razem zajęliśmy się Mateuszem 13 Widzieliśmy, że zgromadzenie jest odzwierciedlone w tym obrazie tej perły I że Pan Jezus dał wszystko aby pozyskać tę perłę w tym obrazie, podobieństwie o skarbie w polu widzieliśmy, że Pan Jezus widzi wartość w każdym pojedynczym wierzącym, albo człowieku, którego wykupił. Takie są pierwsze przekazania Boże dotyczące zgromadzenia. In 13 der Begriff nicht Chociaż nawet nie czytamy Bezpośrednio słowo Zgromadzenie w tych wierszach W Mateuszu 13 Zgromadzenie Boże I co to jest Rozumiemy tylko wtedy Jeśli przywłaszczamy sobie myśli Boże Dotyczące tego tematu pokazuje nam, jak kosztowne jest zgromadzenie w Jego oczach, Wie schön sie ist. jak piękne ono jest, dass die Schönheit auch gerade in der zum kommt. i że ta, to piękno widoczne jest właśnie w jedności zgromadzenia. 16 Kolejnym razem rozważaliśmy Mateusza 16 i widzieliśmy w Mateusze 16, że Jezus wiosła zgromadzenie. Seine Versammlung baut. i widzieliśmy tam, że to Pan Jezus buduje swoje zgromadzenie. Er hat des sie nicht Dalej obiecał, że bramy piekielne nie przemogą to zgromadzenie. Wird bestand haben in alle Ewigkeit. Zgromadzenie będzie trwało i przetrwa do wieczności. I jeder einzelgläubige jest i każdy pojedynczy wierzący jest takim żywym kamieniem tej budowli. W tej właśnie budowli, która zbudowana jest z ręki Bożej. Następnym razem rozważaliśmy Mateusza 18. Pierwszy raz tam spotkaliśmy się ze sposobem zgromadzania się jako zgromadzenie. W którym centrum zgromadzeń jest osoba Pana Jezusa. Gdy zgromadzamy się, zawsze musimy pamiętać o Nim. Nikt w tym momencie nie ma nic do powiedzenia w zgromadzeniu. Wszystko jest poddane Jego panowaniu. Kolejnym razem rozważaliśmy dzieje apostolskie. Widzieliśmy tam w drugim rozdziale, w jaki sposób zgromadzenie zostało stworzone że to stworzenie bezpośrednio związane jest z, lub związane było z rozlaniem Ducha Świętego i później zajęliśmy się różnymi kolejnymi miejscami w dziejach apostolskich, gdzie widzimy ten temat podkreślony. Widzieliśmy, że w dziejach apostolskich przedstawione nam jest zgromadzenie w taki może przejściowy sposób. Bo częściowo wierzący, którzy wtedy tworzyli to zgromadzenie na początku, pochodzili z Żydostwa i mieli jeszcze pewne powiązania z Żydostwem. I pod tym względem Pan był cierpliwy wobec nich. I w taki sposób też i my możemy być cierpliwi wobec siebie. Zgromadzenie nigdy nie było powiązane lub miało cośkolwiek do czynienia z tą ziemią. Jest ono niebiańskie i taki jest jego, jej charakter. I tam w niebie jest też wieczna ojczyzna zgromadzenia. Dzisiaj chcielibyśmy się zająć tematem zgromadzania się, żeby łamać chleb. Im Überblick haben wir das betrachtet in Apostelgeschichte 2. Tak poza tym, to już yy, dotknęliśmy ten temat w dziejach apostolskich w drugim rozdziale. Yes, 1 11, dazu, A dzisiaj mm. będziemy czytali z 1 Korinty 11, gdzie Paweł kinta myśli na ten temat wyraża. I czytamy z 1 Korinty 11, wersy 17-34.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 Spraw wydam, gdy przyjdę. W napostelgeschichte haben wir gesehen, dass alles durch eine große, war. Już widzieliśmy w dziejach apostolskich, że te początkowe czasy były nacechowane taką świeżością i taką energią działania. Wierzący byli wypełnieni głęboką miłością do pana Jezusa. Im brief haben wir einen Ale teraz tu w Koryntian mamy już zupełnie, zupełnie inną sytuację. Paulus war in Paweł spędził wcześniej półtora roku w Koryncie. Pan wtedy zachęcił go mówiąc, że w tym mieście mam bardzo liczny lud. Und hat in gut I Paweł bardzo dobrze Dobrą pracę wykonał w Koryncie Jeśli czytamy 1 Koryntian 6 To widzimy jak bardzo zróżnicowane było towarzystwo w tym mieście było, Był tam obecny bardzo powszechny Było powszechne bałwochwalstwo Unmoral Niemoralność filozofii można by powiedzieć, że to jest ta sama sytuacja, którą my dzisiaj, 2000 lat później, doświadczamy w naszym świecie. Paulus schreibt hier keinen Paweł nie pisze do nich list taki pełny nauki. Ist ein Na przykład list do Rzymian jest listem nauki. Ist ein Albo list do Efezjan jest listem naukowym. Das heißt, wir haben Offenbarung Gottes im ersten Teil. To znaczy w tych listach, na przykład Efesian, Rzymian, otrzymujemy pewne objawienia prawd Bożych, później kąbimy in den praktischen Teil, was unter Verhalten angeht. A pod koniec tych listów Bóg przedstawia nam praktyczne postępowanie naszego życia. Aber hier im Korintherbrief ist es so, Das der Korinther von Paulus systematisch aufgearbeitet wird. ale tu w liście do Koryntian jest to inny temat, mianowicie było takie tło, że błędne postępowanie Koryntów doprowadziło do tego, że Paweł w tym liście krok po kroku ustawia to e, błędne postępowanie. Dlatego te słowa są dla nas wielką pomocą też 2000 lat później. W 1. 1 tym naszym rozdziale, od pierwszego Wiersza do 16, Bóg przedstawił porządek w stworzeniu, tak zwany. Auch damit Widocznie też i z tym tematem wierzący w Koryncie mieli jakiś problem. To jest Ordnung, która niezależnie gegeben ist że istnieje pewien porządek włożony w stworzenie, jakaś hierarchia, która jest niezależnie od czasu i epoki dane. I ten porządek jest następujący. Najwyższy poziom tworzy Bóg. Drugi stopień to jest Jezus Chrystus jako człowiek. Ten mąż. To znaczy na trzecim poziomie mężczyzna, na ostatnim kobieta. To jest porządek boży włożony w stworzenie. I tylko musimy teraz wejrzeć w nasze czasy, To wszyscy widzimy, że ten fakt i ta wola boża jest w bardzo dobitny sposób zwalczana. Ja mienow sie werden lächerlich gemacht Więcej jeszcze drwiono z tej prawdy. Ale widzieliśmy u Izaaka, czytaliśmy, że on wykopał znowu te studnie. Wiedział, że w tych studniach, i mówiąc naszym języku, w tych prawdach jest ukryte błogosławieństwo. Błogosławieństwo ukryte jest tam, i wtedy, kiedy my orientujemy się według słowa Bożego. I to zawsze jest jednolite. Pierwszy Koryntian pokazuje nam, Że to, co Paweł mówi, co Pan mówi przez Pawła, zawsze ma swoje znaczenie w każdym czasie. Paulus konnte, wie wir in Vers 17 sagt, nicht Paulus W 17 wierszu czytaliśmy na początku, że nie był w stanie ich pochwalać, nie miał powodu do pochwały. W drugim wierszu czytaliśmy, że był powód do pochwały. Loben Pochwała jest bardzo ważnym elementem wśród nas. Bo przez w Pewien sposób pochwały można zachęcać ludzi. Ale w chrześcijaństwie nie tylko pochwala się, sondern es werden auch aufgezeigt. ale równocześnie wymienia się też błędy. I teraz Paweł mówi od naszego wiersza tu, że zgromadzacie się ku gorszemu. Kiedy Paweł jeszcze przebywał wśród nich, to ich stan duchowy był jeszcze dobry. I tak samo może być też wśród nas. Pan na przykład zabiera pewnego brata z zgromadzenia i nagle stan duchowy upada. Więc pokazuje nam to, że też jako wierzący Nasz stan duchowy może pogarszać się w, w naszej wspólnocie. Najpierw bardzo was witamy. Wir stehen 11 dzisiaj 1 Korintian 11. rozdział, I czytaliśmy wiersze od 17 do końca rozdziału. Głównym tematem naszym To jest tak zwane zgromadzenie Boże A szczególnie Będziemy dzisiaj się zajmowali tym tematem Co to znaczy schodzić się Żeby łamać chleb Widzieliśmy teraz w pierwszym wierszu Naszego rozważania w 17 Że można zgromadzać się ku gorszemu co to znaczy zgromadzać się? Na przykład, gdy spotykamy się piętro niżej na obiad, też zgromadzamy się, żeby jeść. Ale tutaj Pismo o tym nie mówi. Tylko tu jest mowa o zgromadzanie się jako zgromadzenie, albo jako zbór. I to do imienia Pana Jezusa. Tam, gdzie On ma wszelkie prawa. Ktoś kiedyś powiedział, gdy zgromadzamy się jako zgromadzenie, to zawsze jest to powiązane z śmiercią. Mianowicie rozmyślamy o śmierci Pana Jezusa. Ale równocześnie rozmyślamy o naszej duchowej śmierci. Bo przecież umarliśmy Razem z Chrystusem Ale ma to też do czynienia Z życiem To nasze zgromadzenie Z życiem tego Pana Jezusa Uwielbionego w niebie Który jako osoba Chce być po środku, w centrum tych, którzy zgromadzają się do Jego imienia. Wo er alles durch den Geist Tam, gdzie On chce, aby wszystko było prowadzone przez Ducha Świętego. I to już samo nam pokazuje, jak ważne jest, żebyśmy zawsze z modlitwą tutaj szli: dass wir das sein mit dem, Jesus żebyśmy urzeczywistniali to, co to znaczy być umarłymi z Chrystusem i dali Duchowi Świętemu kierownictwo między nami. Za stan tego zgromadzenia każdy z osobna jest odpowiedzialny. I teraz Paweł dalej wyjaśnia, dlaczego zgromadzali się ku gorszemu. Czytamy w 18. wierszu, że słyszę, bowiem, że wśród was powstają podziały. W 5 rozdziale już mówił, że wśród nich był bardzo bardzo niski stan moralny. A tu teraz mówi o innym problemie: mianowicie o tym, że powstały podziały. Otwórzmy teraz pierwszy rozdział tego listu. I przeczytamy 10 i 11 wiersz.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 Auch noch mal? Jeszcze w trzecim rozdziale Widzimy tą samą myśl Vers Trzeci wiersz Jeszcze bowiem cieleśni jesteście Bo skoro między wami jest Zazdrość i kłótnia To czyż cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki Nie postępujecie? Ja das dann hinter noch weiter aus. I ten temat jeszcze w tym rozdziale Jest dalej wyjaśniany Was są więc co to są podziały? Der sagt, das ist und der sagt, das ist podziały to są to, kiedy jeden mówi, że to jest dobre, a drugi mówi, nie, to jest dobre. Jeden mówi, ja mam rację, drugi mówi, moja racja. być? Czy tak może być? Gdy zgromadzamy się do imienia Pana Jezusa daran denken, was er für uns auf getan hat, Jeśli pamiętamy o tym, co On uczynił za nas na krzyżu Golgoty Gdy pamiętamy zu sein, o, tym, o tym, że razem z Nim zostaliśmy ukrzyżowani i pogrzebani w, przez chrzest To jest z moralnego punktu widzenia jest to niemożliwe, że powstają podziały. Paulus hatte von Paweł słyszał o tych podziałach er sagt, i mówi teraz do nich, że po części temu wierzy. Ehm auf wir sehr sein. Jeśli my otrzymujemy negatywne wieści o innych, to musimy być bardzo ostrożni. Kiedy dzisiaj już przed południem tak spotkaliśmy się, żeby rozważać kilka pytań, przypomnieliśmy sobie pierwszy list do Tymoteusza. Gegen einen Ältesten keine klage an, es sei denn, zwei oder drei zeugen liegen vor. Wiersz, który mówi, że skargi przeciwko starszemu nie przyjmuj, chyba że. E gdy poświadczone to jest za pomocą dwóch lub trzech świadków. Paulus sagt im zweiten durch böses und gutes Gerücht. Nochmal. Paulus sagt im zweiten Korintherbrief, er ging durch böses und gutes Gerücht. Mhm. Taka, jak to jest po polsku Gerücht? Dass etwas einfach gesagt wird, ohne dass es einen Bezug zur Wirklichkeit hat. Wir haben nicht so ein richtiges Wort. Paweł sam mówił, że przechodził przez dobre i złe oczernianie, jeśli jest w ogóle coś takiego. Po prostu plotki y, oh no. Oh no. na temat jego osoby. Wenn wir als ist das das, das jeśli zgromadzamy się jako zgromadzenie, jest to największym przywilejem. Satan alles, uns I szatan, możemy być tego pewni, wszystko próbuje, żeby nas y, podzielić między sobą. Da werden auch schon mal falsche Dinge erzählt, böse Dinge erzählt. I w związku z tym na przykład działa w taki sposób, że y, wypowiadane są złe y, plotki jedni o drugich. Jeśli rzeczywiście jest coś złego wśród nas, to musimy się tym po prostu zająć. Aber es gibt auch manchmal nur... Etwas, was wird, ohne dass ein böser Ale nieraz istnieją po prostu tylko złe plotki, nie mające żadną podstawę, żadnych faktów. Also Negative Więc jeśli chodzi o złe Obmowy, powinniśmy być bardzo ostrożni. Eine Spaltung ist übrigens etwas, was sich innerhalb einer Gruppe von Gläubigen bemerkbar Podział to jest rzeczą, która odbywa się w środku, w pośrodku jakiejś grupy, jakiegoś grupowania. Und Spaltungen oder Parteiwungen, Sekten und Parteiwungen, was das gleiche ist. Sekten und Parteiwungen ist das Gleiche. Das ist Aussage. A rozłamy lub sekty lub y, obozy dzieją się już na zewnątrz, to są rzeczy zewnętrzne. Ale na początku zawsze jest podział, rozpoczynający się podział. Gdy przypominamy sobie dzieje apostolski drugi rozdział, to na początku byli jednym sercem, jedną duszą. Tak rozpoczęło się ta historia es auch I Tak też powinno być aż po dzisiejszy dzień sehen wir hier das A ale jak tutaj niestety musimy zauważyć ten upadek? 16, lesen. Teraz przeczytamy z Rzymian 16ypcen 17. 17 wiersz a proszę was bracia abyście się szczegli tych którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliśmy. Unikajcie ich. Das ist etwas böses, da wir uns jest to po prostu czymś złym i musimy się od tego oddalić. Glaube, gut Myślę, że każdy z nas dobrze stanie jest to zrozumieć. 19, Ale teraz jak możemy zrozumieć Ten dziewiętnasty wiersz naszego rozdziału es sein. Czytamy tutaj, że muszą Nawet być rozdwojenia es sein. Że muszą być Wśród Wie, was ja, ja, sekty Czy pan tak chce? Nie. nie, pan tego nigdy nie chce Ale jest inny ale myśl tutaj jest zupełnie inna. Wśród wierzących, wśród jakiejś grupy zawsze są tacy, którzy są wypróbowani. I wypróbowani stają się wtedy widoczni, Gdy widoczne staje się też zło. Entweder wirken die bewährten dann Positiv alle anderen, dass der Zustand geheilt wird. i wtedy jest tak, że albo ci wypróbowani mają dobry wpływ na złych, że to się zmienia, Oder es kommt zu trend. albo staje się tak konieczne, że nastaje rozłam. Was haben wir noch Ale co przed chwilą powiedzieliśmy? Die lag in der że piękno zgromadzenia Diese eine Perle. ukryte jest w jedności, w tej jednej perle. I jeśli chodzi o zasadę, to ta perła zawsze zostaje jedną. I nigdy nie jest rozłamana. Ale Pan Jezus teraz nie chce, żeby ona tylko według zasady stała i była jedną. Ale żeby też praktycznie według wykonywania była jednością Samuel papa samuel freut sich besonders, samuel sich besonders wenn die alle sind. tatuś samuelka zawsze cieszy się jeśli wszystkie dzieci są grzeczne Jeśli wśród nich nie ma w ogóle zwad kłótni i tak samo jest to u naszego pana er möchte kein streit. On nie chce wśród nas kłótni Wir sehen also in den 17 bis 19, Więc od wiersza 17 do 19 widzimy eine Że była wśród nich pewna niemożliwość, żeby zgromadzać się mit I to w powiązaniu z kłótnią I w powiązaniu z podziałami takie rzeczy po prostu nie pasują do yy, zgromadzania się, do łamania chleba Więc jeśli nastaje taki smutny stan To dla nas staje się kluczem drugi list od Usza, drugi wiersz, 20, drugi rozdział, 22 wiersz że niestety musimy odłączyć się od, naczyni, od naczyń e, złych, które są ku niesławie. Wszyscy wierzący stali się e, godni albo tacy przyjemni w oczach Bożych, ale gdybyśmy się Mit bösem, in sind und Ale jeśli chcemy świadomie tkwić w złych kontaktach i relacjach, Dann wir nicht die des Herrn wtedy nie otrzymujemy uznania ze strony Pana. Keine zu Ehre? Wtedy też nie my już nie jesteśmy naczynia ku e, chwale Pana.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 To związane jest z bardzo głębim, głębokimi e, ćwiczeniami wewnętrznymi. Ale jeśli będziemy przechodzili przez nie, to Pan nam pomoże. jest to bardzo długa procedura, w której musimy nieraz bardzo często ze sobą rozmawiać w takiej sytuacji podziałów. Ale jeśli ktoś koniecznie chce trzymać się złego, wtedy w pewnym momencie wspólna droga staje się już niemożliwa. Jest to rzecz bardzo smutna. Ale dlaczego wtedy w ogóle nastaje rozłam? Dlaczego trzeba się odłączyć od kogoś? Czy ktoś chce być lepszy niż ktoś inny? Nie, to nie jest myśl, która się za tym kryje, tylko ta, że chcemy w pokorze wykonywać myśli Boże dotyczące zgromadzania się. Nie nasze myśli są ważne w związku z tym, tylko jego myśli. I jeśli niestety doszłoby do takiego podziału lub rozłamu, to zawsze jest to dla wszystkich związane tak w niemieckim się mówi z krwawiącym sercem bolesnym sercem przeczytajmy z 2 Koryntian 7 10 wiersz albowiem smutek, który jest według Boga sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje smutek zaś światowy sprawia śmierć Paulus mówił tutaj ganz klare gesprochen. Paweł wypowiedział totalnie jasne słowa. Und der I w, Koryntu, w Koryncie w było tak, że Bóg dał łaskę i wierzący znowu e, zostali zjednoczeni. Teraz będziemy oglądali 20 wiersz naszego rozdziału. Das zusammen als Versammlung ist immer mit einem Ort verbunden. Widzimy tutaj, że zgromadzanie się zgromadzenia lub zboru powiązane jest z jednym konkretnym miejscem. A gdy spotykamy się gdziekolwiek, to nie możemy po prostu powiedzieć, od tak, teraz um, no, spożywajmy wieczerze pańskie. Ist wie oft der Herr in Bardzo podpadające jest to, jak często Wypowiadane jest w tym rozdziale słowo pan. Wider wie in Vers 17 bring Paulus eine Beurteilung zunächst. Tak jak w 17. wierszu Paweł najpierw daje pewną ocenę. Und dann erklärte das. I następująco wyjaśnia tą ocenę. Wers 21 jest pierwszy wiersz. Pan sieht, die haben etwas zusammen gemacht. Widoczne jest, że czynili coś wspólnie. Sie haben eine ganz normale eingenommen. Najpierw spożywali, spożywali zupełnie zwyczajny posiłek Und das haben Sie da verbunden mit dem i ten posiłek powiązali ze spożywaniem wieczerzy pańskiej. Historisch hatte das vielleicht auch eine gewisse berechtigung. Jeśli chodzi o historię, może było to usprawiedliwione. Denn das Mał des Herrn jest eingerichtet worden in Verbindung mit dem Passamal, was der Herr eingeniował. Ponieważ wtedy i na początku wieczerze zostało ustanowione w powiązaniu z obchodzeniem Paschy, tak zwanej. Ale offensively war das hier in so eine Unordnung geraten. I więc oni na początku tak postępowali, ale tutaj totalnie to rozwinęło się w nieporządek. Dżak Paulus hier beide Sachen total trendy. że paweł doszedł do tego stopnia mówiąc im musicie to rozdzielić te dwie, te te dwa posiłki er sagt hier ein jeder nimmt sein eigenes mal vorweg mówi tutaj że każdy najpierw spożywa swoje swój pokarm wenn wir zusammen essen dann sitzen wir alle an einem tisch oder an mehreren Tischen. Jeśli my na przykład spożywamy zwyczajny posiłek, to siedzimy przy jednym stole, albo przy kilku stołów I jemy to, co stoi na stole Ale tu w Koryncie było inaczej Każdy przynosił własne jedzenie i rozkładał je na stole I, i po prostu zaczynał jeść i pić i to doprowadziło do takich napięć, na wśród nich, bo jedna osoba była głodna. Das ein ganz armer Na przykład była wśród nich osoba bardzo biedna, kam przechodziła do tych zgromadzeń z dobrymi zamiarami Ale wśród nich byli też osoby bardzo zamożni Damals war es ja üblich, auch in den Ländern jest es heute noch üblich, dass man Wein zu den Mahlzeiten nimmt. I wtedy było to e, zwyczajne, też częściowo do, dziś, do dzisiaj, że w tych kręgach e, spożywało się i piło się wino do posiłku. Sogar zu sich I to doprowadzi, doprowadziło do tego, że pili nadmiernie. Paulus said 22, um zu essen, um zu I teraz Paweł mówi do nich, czy nie macie domy własne, żeby tam jeść i pić? Das kann man auch Przecież to można w domu zrobić. Ja Oczywiście Paweł tutaj nie zachęca, żeby Rozpijać się w domach. Ja sagen, sind doch tylko chce po prostu powiedzieć im, że to są dwie rzeczy: Den, Posiłek i wieczerzę. Denn durch euer praktisches i mówi do nich, że z powodu waszego postępowania e, gardzicie domem Bożym, zborem Bożym. Bo ci, którzy zgromadzają się na jednym miejscu, też tam, byli wyrazem całego zgromadzenia, zboru, tego globalnego. I ten bogacz wśród nich, który się upijał, który nie miał współczucia z biedakiem, który siedział obok niego, Widocznie nic nie nawet się z nim nie podzielił. I w taki sposób gardził zborem Bożym. Die ganz große wunderbare Gardził tą piękną jednością, ale też nie ale zawstydzał też pojedynczą osobę, która wśród nich była niemająca nic. I, I znowu teraz tu widzimy dwie perspektywy. Jedna perspektywa patrzy się na wszystkich wierzących na całym świecie, globalnie. A druga perspektywa patrzy się na pojedynczą osobę. też w są arm i reich też i w tych wierszach widzimy to, że na przykład w zgromadzeniu są biedni, są zamożni i są jednym, razem na jednym miejscu. I ponieważ wśród nas są ziemskie różnice, musimy ze sobą obchodzić się bardzo taktownie, i mądrze, żebyśmy nie czyniąc to, Gar, nie gardzili domem i zborem Bożym. Oder auch den Albo zawstydzali pojedyncze osoby, postępując niemądrze. Um inni negatywne zuverhalten, nochmal deutlich zu machen, sagt er, was soll ich euch sagen? I żeby teraz tym Koryntianom uzmysłowić jeszcze raz negatywne post postępowanie, mówi do nich, co mam Wam powiedzieć. Za pomocą tego pytania sam chce wzbudzać w nich rozmyślanie na ten temat. Dalej pyta, czy mam Was pochwalić? Jak to musiało dotykać ich sumienia? Dann kommt der ich nicht. I teraz y, widzimy taką pewną sumę pod tą całą przedmowę i mówi: Nie, za to was nie pochwalam. In diesem abschnitt sehen wir, vers 20 bis 22, w tym urywku od 20 do 22 wiersza widzimy, zusammenkommen, że niegodne zgromadzanie się. <gül> nicht, nicht u... na tym streit sondern hier war dass man keine rücksicht auf den armen nahm to wśród nich było, nie było to nie było to kłótnie lub zazdrość tylko było to wśród nich to że jedni względem drugich nie mieli mądrości w postępowaniu beide punkte sind hindernisse um in der rechten weise das Mal des Herrn einzuhalten i obydwie rzeczy są przeszkodą, żeby w godny sposób przyjmować wieczerze pańskie. I teraz od 23 wiersza przejdziemy do urywku, który nam pokazuje, jak Paweł opisuje, co to jest, to wieczerze. Mateusz, Marek i Łukasz Opisują tą, to wieczerzę, i też Paweł czyni to tu, w tym miejscu. Więc w Słowie Bożym mamy w sumie cztery opisy tej wieczerzy, które wzajemnie się uzupełniają, ale. Tylko jeden z tych czworo Był świadkiem naocznym To jest Mateusz Mateusz było, była jedyną osobą Która była obecna A jednak Ci pozostali Trzej byli w stanie powiedzieć coś Na ten temat Jak to było możliwe? Bo Geist o którym etwas coś haben. I Bo Duch Święty, o którym czytaliśmy na samym początku, yy, natchnął ich. Wir haben vielleicht drei ausdrücke, die wir kurz erklären. Müssen. W tym mhm. urywku teraz znajdujemy trzy yy, wyrazy, które musielibyśmy wyjaśnić na początku. Um offenbarung. Najpierw tu czytamy o tak zwanym objawieniu. Meint offenbarung. O co tu chodzi? I gibt's da auch noch unterschiedliche też i w tym znajdujemy różne aspekty Aber das will ich mir jetzt ale to teraz y, ominiemy Offbar Objawienie jest to co schodzi od Boga na jakiegoś danego sługę Jakaś prawda jakaś wiedza To jest vollkommen i to, co ten sługa otrzymuje od Boga jest doskonałe. Dann kommt die inspiration als jako druga rzecz jest tak zwana inspiracja lub natchnienie. Dazu lesen wir aus 2 1. Przeczytamy do tego wiersz z 2 Piotra pierwszy rozdział. Vers 21. 21 wiersz Albowiem proroctwo Nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej Lecz wypowiadali je ludzie Boży Natchnieni Duchem Świętym also, überhaupt nichts mit dem des Menschen zu tun. Więc Objawienie Nie ma nic do czynienia z wolą ludzką Sondern diese Menschen Diese Knechte Gottes waren ale ci mężowie byli narzędziem przez które bóg słowo za słowem przemawiał drogie dzieci dzieci jeśli w szkole ktoś mówi do was że słowo boże nie jest słowem Bożym to müsst euch diesen Vers to, zapamię... to zapamiętajcie sobie właśnie ten wiersz, 2 Piotra 1,21 Albo 2 Tymoteusza 3,16 Czytamy tam Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Natchnienie oznacza słowo za słowem przekazywać to, co Bóg dał. Przeczytamy jeszcze z pierwszego Koryntian drugi rozdział. 12 do 14 wiersza. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch. Przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Also da wird auch gesagt, że Gott, der Heilige Geist te dinge klargemacht więc też i w tym wierszu widzimy, że Duch Święty klaruje pewne sprawy. Und Gott möchte, dass wir die Dinge kennen, die uns I Bóg chce, żebyśmy znali te prawdy, które Bóg nam dał. Die Knechte Gottes haben uns das dann verkündigt. Słudzy Boży nam zwiastowali te prawdy. Weisheit im Spiel. I to nie z ludzkiej mądrości, sondern sie haben Worte gelehrt durch den Geist Gottes gesprochen. Dinge. Ale nauczali słowa, które pochodzą z ducha Przykładając do tego rzeczy duchowe Duchową miarę Więc teraz widzimy przebieg tych przykazań Najpierw od Boga do sługi Na przykład Łukasza Und von Lukas zu uns. A od Łukasza do nas Und so tak Paulus auch Etwas von dem Herrn I w taki właśnie sposób Objawienia też i Paweł otrzymał pewną pra Pewne prawdy Paweł przekazał znowu Te prawdy dalej do, Korynt do Koryntów in steht manchmal etwas negatives über die überlieferung. Teraz tak na marginesie mówiąc W Ewangeliach nieraz czytamy Coś negatywnego na temat Tak zwanych przykazów Die in Israel alles zu dem Wort Bo w Izraelu nastała taka sytuacja, że duchowni, tak zwani, dodali wiele prawd do Słowa Bożego, obok Słowa Bożego. Sie meinen, das genauso beobachten wie Gottes Wort. I uczynili te dodatki, na, postawili na tym samym stopniu jak Słowo Boże i mówili, że to też trzeba przekazać, to też trzeba przestrzegać jak Słowo Boże. I takie, taki sposób przekazania Słowo Boże w bardzo ostry sposób no, osądza. Ale tutaj widzimy pozytywny przekaz. Bo Paweł wypowiada tutaj zlecone przez Boga słowa. A co Bóg mu powiedział? Pan tutaj czytamy Paweł przejął lub otrzymał od Pana to co się stało w tej nocy gdy Pan został wydany. Das war die Nacht, wo keiner mehr etwas mit dem Herrn Jesus zu tun haben wollte. To była ta noc, w której nikt z ludzi nie chciał mieć już nic do czynienia z Panem. Der Jesus hat dort die ganze Schrecklichkeit der Sünde erlebt. Pan Jezus tam doświadczył cała, całą, całą strachliwość, cały um, ciężar grzechu i sądu nad grzechem, który został złożony na Niego. I czytamy w Słowie Bożym, że to jest wasza godzina i moc ciemności. Bóg w tych chwilach, w tych kilku dni albo tych kilku godzin dał człowiekowi pewną moc i wolność czynić to, co wcześniej nigdy nie mógł czynić. Und wir Menschen haben die Freiheit schamlos A ludzie, my ludzie Bezwstydnie Wykorzystaliśmy tą wolność Żeby to uczynić, co uczyniliśmy ging durch sechs Pan Jezus przeszedł przez Sześć różne um, Takie no, Procesy, wywody mhm. by Anas To Najpierw był u Annas, Annas, Annasza, to był arcykapłan, później Kajafasza, też arcykapłan. Po trzecie był przed Radą Najwyższych, później przed Piłatem, przed Herodem i znowu wrócił do Piłata. Morgen 9, hinter na A z rana o dziewiątej godzinie Pan już wisiał na krzyżu. W nocy, w poprzedniej nocy został związany w ogrodzie Getsemane i wszyscy powiedzieli, że z nim nic nie chcemy już mieć do czynienia. Tylko ten, który czynił tylko dobro, który nigdy nie spowodował jakiegokolwiek sporu. Der nie in gehandelt hatte, który nigdy nie postępował niegodnie Ale nie tylko świat zawinił w tym, w tym momencie Wiemy też co Pan Jezus doświadczył z ręki uczniów Judas Judasz go zdradził Die Jünger sind in Gethsemane Pozostali uczniowie zasnęli. Piotr się go zaparł. A na końcu wszyscy uczniowie go opuścili. Gorszyli się z niego, ponieważ Pan nie, nie, korzywał, nie korzystał z swojej mocy, żeby uwolnić się. To była noc, w której On był wydany. To była noc, w której właściwie pascha miała być, została obchodzona. A paschę obchodziło się zawsze y, podczas pełni księżycowej. Gdy na przykład w takim momencie nie było chmur, to była to bardzo jasna noc. Ale Moralische finsternis entfaltete sich dort. Ale moralnie patrząc, jaka ciemność była w sercach ludzkich Kälte. I jaka e, zima była w ludzkich sercach dem entgegen, der nur Liebe hat. jaka zima była skierowana w kierunku Pana Jezusa W kierunku tego, który ukazywał tylko miłość To był tym Jego so wciąż, że to ekstra Drei, ja schon beauftragt werden einen bericht zu geben paulus noch offenbart i to wydarzenie ta wieczerza była tak ważna dla pana że pan dał razem z pawłem albo poza pawła właściwie trzy trzy razy ten opis tego wydarzenia i jeszcze dodatkowo pawle dał die schrift sagt nicht in der nacht oder an dem tag wo er gestorben ist Pismo nie mówi do nas, że w tym dniu lub w tej nocy, w której Pan umarł. Nie, Pismo mówi w nocy, w której został wydany. Kiedy okazało się, że nikt z ludzi nie chciał mieć nic do czynienia z Panem. Dlaczego Pan Paweł, kierowany przez Ducha Świętego, daje taki wstęp, że w tej nocy i tak dalej? Um ihre herzen zu erreichen. żeby szczególnie pozyskać ich serca, um dein und mein Herz zu żeby poruszyć twoje i moje serce, pamiętając o tym, co się stało, żebyśmy, gdy spotykamy się w godny sposób, przyjmowali to wieczerze. Pause. Może teraz zrobimy przerwę, w Dobrze, to zrobimy przerwę do za 5. 17 w świecie na góra, po. który musi skoczyć do, do, pół godziny i dobrze pomieszczenie, Zapraszamy na kawę i e, podczas tulek. Wszystkie i każdy wiedzą słodkie zagrać. Ich, ich glaube, Onkel um dass das mit zusammen, das Wir <lacht> <lacht> sind alle schon. <lacht> <lacht> Verschlungen. Das ist die Merkluke so schön <lacht> <lacht>